Chciałbym powiedzieć o takiej specyficznej grupie inteligentów, którą napotykałem od młodych lat i spotykam ich dalej. Pamiętam grupę młodych inteligentów, o których niektóre media i piszą i mówią, że ich związek z PRL-em był złożony. Jeżeli przedstawiciele mieli nieco zdystansowany stosunek do Polski Ludowej, ale uważali o za własne państwo. Czyli byli i na tak, i jakby nieco na nie. Trochę uczciwi, ale i trochę umoczeni <śmiech> Na sgp się, dzisiejsze SGH w latach 1967. 70 widywałem tych w zachodnim stylu ubranych, dziarskich ludzi korzystających z niedostępnych bezpartyjnych stypendiów amerykańskich rozdzielanych przez ówczesny MSZ i inne reżimowe instytucje. Wszyscy oni byli co najmniej kandydatami na członków PZPR lub wręcz yy, członkami partii. Należeli do koła młodych pracowników nauki i w ogóle robili sporo szumu na auli spadochronowej, przystając w drodze do jajka, czyli klubu profesorskiego i pogadując z, grupach, z grupkami znajomych. Tryskali humorem, przeważnie byli w szampańskich nastrojach. Po szczerych i nadal ciekawych rozmowach z Jurkiem Kropiwnickim, wieloletnim już w III Rzeczpospolitej, prezydentem Łodzi, który właśnie kończył studia i w jakiś dość przypadkowy sposób stał się moim wówczas nieopierzonego osiemnastolatka Ciczerone w poznawaniu uczelni, jej organizacji społecznych i ludzi, zorientowałem się, że to po prostu paczka inteligentnych i sprytnych lawirantów, w sposób oportunistyczny wykorzystujących możliwości awansu i mrugających jednocześnie do publiki, że w gruncie rzeczy są niezwykle sympatycznymi swoimi chłopakami. Tylko, rzecz jasna, wiedzą, gdzie jest ustrojowy pies pogrzebany I wykorzystują to skrupulatnie Ale przecież to zrozumiałe, przecież każdy chciałby mieć lepiej I tylko frustracie albo fanatycy po obu stronach barykady Jak zwykle przeszkadzają ludziom rozsądnym w normalnym życiu Ech. Jakiś czas temu natrafiłem na omówienie książki Andrzeja Krzysztofa Wróblewskiego pod tytułem Dzienniki zebrane, zabrane przez Bezpiekę. Omówienie było w gazecie wyborczej uczynione piórem Adama Leszczyńskiego. I tak oto autor recenzji napisał o autorze książki. Emocjonalny związek Wróblewskiego z Polską Ludową jest złożony. Jako debiutujący dziennikarz pisze ze szczerym przekonaniem o zdobyczach socjalizmu, a po manifestacji pod ambasadą radziecką martwi się, że kontrrewolucjoniści chcą dla siebie coś wygrać. Z drugiej strony jednak oburzają go stalinowskie zbrodnie, a kiedy wyjeżdża pierwszy raz na zachód w 1958 roku, z zaskoczeniem odnotowuje, że w Belgii zwykłego, żyjącego skromnie tramwajarza stać na utrzymanie niepracującej żony i domek z ogródkiem. Zupełnie inaczej niż w Polsce. Im późniejsze notatki, tym mniej złudzeń wobec systemu i tym więcej groteskowych anegdot o powszechnej głupocie i niekompetencji jego zarządców. Z trzeciej strony wreszcie... Wrubleski nie przekracza granicy, za którą zaczyna się jawna opozycja. W pamiętnikach cieszy się z dóbr, którymi młodego dziennikarza partyjnej, chociaż źle przez wielu twardogłowych działaczy widzianej polityki, obdarzała go mułkowska władza, czyli własnego mieszkania albo samochodu, który był wówczas dobrem bardzo luksusowym. Z czwartej jednak strony to normalne, że się cieszył, każdy by się cieszył z własnego mieszkania. Pamiętniki Wróblewskiego dobrze pokazują skomplikowaną relację znacznej części inteligentów z PRL, którą uważali za państwo z różnych względów ułomne, ale bez wątpienia własne. Za państwo normalne i nienormalne zarazem. Otóż to, o to mi właśnie rzeczywiście chodzi. Ten opis wydaje mi się trafiony. Wróblewski pisze o ludziach mniej więcej o dekadę starszych od moich milusińskich inteligentów z SG PiSu, ale podejrzewam, że opisuje ten sam syndrom niewinnego beneficjenta reżimu, niewinnego w cudzysłowie, którym ekscytują się nasi dzisiejsi opiniotwórczy fatygańcy, stawiający swoich faworytów jako wzór postawy liberalnej, demokratycznej i tolerancyjnej. To są nasi dzisiejsi demokraci i liberałowie. W tym, co mówię, nie chodzi mi zupełnie o samą książkę Wróblewskiego, a jedynie o zjawisko i uporczywość, ciągłość syndromu, którego świadomość towarzyszy mi przez całe dorosłe życie.